znaczenie możesz zmienić, wchodząc na wyższy pułap energetyczny. Brak szacunku do kogoś oznacza blokadę w sferze emocjonalnej. Możesz powiedzieć, jak mogę szanować pijaka, bandytę czy gwałciciela? Nie, ja wcale nie chcę bronić złoczyńców. Chcę tylko obronić Ciebie. Przed kim? Przed Tobą samym. Bo zanim potępisz najgorszego zbrodniarza, Zastanów się, co mogło spowodować, że stał się zbrodniarzem. Nie mówię, że nie należy mu się kara, ale nie chodzi mi teraz o niego, tylko o ciebie. Dokładnie o to, że twoja emocja zaangażowała się w potępianie sytuacji, na zaistnienie której nie miałeś wpływu i na zlikwidowanie której wpływu również nie masz. Ile razy zdarza ci się na przykład oglądać wiadomości i zdenerwować się? Bo politycy są tacy, że określenie głupi to jeszcze dla nich komplement? Czy masz na to wpływ? Oczywiście, że tak. Byłeś przecież na wyborach. Widzisz, jest wiele rzeczy, które ingerują w twój świat, a na które nie możesz nic poradzić. Ale tak naprawdę to możesz poradzić. Nie wpuścić ich do swojego świata. Jesteś panem tego, co ma energię niższą od twojej i niewolnikiem tego, co ma wyższą. Czyli cała praca nad sobą to wzmacnianie potencjału energetycznego. Również jest to powód, dla którego nie da się tak naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi. Nie zwiększysz jego energii, a jeśli tylko usuniesz z jego życia chwilowe zło, to ono prędzej czy później wróci, żeby uczyć go życia. Możesz jedynie usunąć zło ze swojego życia. Nie przejmuj się więc, słysząc o wojnach, wypadkach, przestępstwach. One nie są przeznaczone dla ciebie, jeżeli posiadasz odpowiedni poziom energii. A co jeżeli nie mam? Zapytasz. Wtedy są również dla ciebie, ale wtedy również nimi się nie przejmuj, bo przejmowanie się to negatywna koncentracja. Przeznaczenie możesz zmienić jedynie wchodząc na wyższy pułap energetyczny. A wyższy pułap osiągniesz, gdy nauczysz się myśleć zdroworozsądkowo. Przedstawię Ci teraz czterdzieści 46 zasad zdrowego rozsądku. Nie chodzi mi o to, żebyś ze wszystkimi się zgadzał. Chcę Ci tylko dać coś do przemyślenia. Jeśli czujesz potrzebę, by mnie krytykować, to zrób to bez krępowania się.